Co za piękna konferencja. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale uwielbienie to jest właśnie to, co przynosi Bożą obecność do Twojego życia. Uff. Nie możemy zapomnieć sztuki uwielbienia. Jesteście stworzeni do uwielbienia. Ty też. <ścoughs> Ewa w szczególności. Dobra, kontynuujemy to, co zaczęliśmy dzisiaj. Czy kogoś dzisiaj to zbudowało? Czy kogoś życie jest w lepszym miejscu, niż było, kiedy tutaj przyjechał? Amen. Moje na pewno jest. Uwielbiam nauczać sam do siebie. A myślę, że pastor Jacek się ze mną zgodzi. 30 lat kaznodziejstwa. Wiesz, jak mówisz kazania, mówisz też do siebie. Amen. Nie zawsze. Pastor Jacek jest o wiele lepszym mężem Bożym niż na ja na pewno, więc on naucza do was, ale ja muszę nauczyć do siebie. Ale Dobrze sobie przypomnieć, że Jezus jest na swoim miejscu. Co do uwielbienia, zanim wejdę w Kolejny temat, kolejny rozdział dzisiejszej historii, którą mam dla Państwa. Zanim to zrobię, chciałem tylko kontynuować jeszcze jedną rzecz na temat uwielbienia. Bóg kocha Trójcę, okej? Okay? Ma relację jako ojciec z Synem i z Duchem. Chcę Wam powiedzieć, że Biblia jest przepełniona nie tyle symboliką, ale mocą, która wypływa z tej symbiozy trzech rzeczy. Nie wiem, czy zdawaliście sobie kiedyś z tego sprawę, ale nasze nabożeństwa są zbudowane wokół trzech filarów. Okay, muszę wam to wytłumaczyć jeszcze inaczej. Trzy filary. Nie wiem, czy wiecie, ale instrumenty muzyczne, okay, które stoją tutaj, wszyscy myślą, że stworzył je człowiek, prawda? Gitara, trąbka, ale nie. Perkusja. Te trzy instrumenty, uwaga, strunowe, tente, i perkusyjne, trzy instrumenty, okej? Okay? W księdze Ezechiela, w księdze Genezis, dokładnie w Ezechiela i wizajasza jeszcze później kawałek, jest opisane, jakimi instrumentami handlował Lucyfer, okej? Okay? Jest bardzo wyraźnie napisane, nie będę teraz, po, bo będę mówił dzisiaj o ale chcę dopełnić to, co mówiłem na samym początku o uwielbieniu, żebyście zrozumieli, że moc uwielbienia nie bierze się z instrumentów, które zostały stworzone ludzką ręką. Jest napisane, że król Tyru, bo taka była definicja Lucyfera, a taki pseudonim artystyczny nadał mu prorok Ezechiel, jest napisane, że handlował trzema instrumentami, które były już stworzone, zanim został stworzony świat. Fenomen. Fenomenem jest to, że instrumenty perkusyjne, instrumenty dęty, instrumenty strunowe, trzy rodzaje instrumentów, które istnieją, nie zostały stworzone przez człowieka, one istniały w niebie, istniały w niebieńskich rzeczywistościach, zanim został stworzony ty i ja, zanim został stworzony Adam i Ewa. Dlatego uwielbienie jest tak potężne, dlatego muzyka jest tak potężna, dlatego muzyka zmienia atmosferę na całym świecie, dlatego show showbiznes oparty na muzyce jest tak potężny. Jesteśmy istotami, które wchodzą w atmosferę, kiedy słyszą melodię, bo melodia nie jest z tego świata, tak jak słowo nie jest z tego świata. Kocham Biblię. Nie wiem, mam nadzieję, że to komuś pomaga, ale chcę, żebyście zrozumieli głębiej tego, co się dzisiaj tutaj dzieje. Alfa i Omega... Pierwszy i ostatni początek i koniec. To nie są rzeczy, które się zaczynają gdzieś. On po prostu istniał zawsze. Instrumenty musiały istnieć zawsze. Niebo musiało istnieć zawsze. Lucyfer, trzy instrumenty, tak? Trójca, okej? Okay? Dalej. Lucyfer był jednym z trzech. Jest jeszcze Michał i Gabriel. Trzech archaniołów. Duchowa rzeczywistość jest niesamowita, ale jest bardzo praktyczna dla ciebie i dla mnie, żebyśmy zrozumieli Bożą obecność. Uff. Odwróć się do kogoś po prawej, po lewej, stronie po i po powiedz głębokie sprawy, Maćku. Maćku, Maćku, Maćku bardzo, bardzo dzisiaj głęboko. Ale chcę, żebyście coś zrozumieli. Nie mówię tego po to, żebyście pomyśleli sobie, że coś wiem. Bo to nie jest po coś, żeby coś wiedzieć. Taka wiedza jest bez sensu, jeżeli ma nie być praktyczna. To, że czytasz słowo, musi mieć praktyczne odniesienie do twojego życia, do twojego funkcjonowania na co dzień z Bogiem. OK? Więc jeżeli teraz zrozumiesz tą głębię trzech rzeczy, okay? musicie postudiować Księgę Ezechiela. Nie mam teraz czasu, żeby wchodzić w te szczegóły, ale Księga Ezechiela jest potężna. Uwielbienie w psalmach jest potężnie opisane. Um, jak będziecie chcieli, to wyślę Marcinowi jakieś referencje, żeby kto był zainteresowany przyszedł potem do Marcina i odebrał sobie to studium uwielbienia, które przerabiałem. Ale chcę wam powiedzieć tak. Zostaliśmy stworzeni na Boży obraz. Skoro instrumenty zostały stworzone przed tym, jak został stworzony człowiek, co? Bum! Instrumenty perkusyjne, instrumenty dęte, instrumenty strunowe. To chcę wam powiedzieć teraz uwaga, niesamowita rzecz. Jesteście częścią tego co Bóg zakodował w was? Każdy z was jest trzema instrumentami. Jesteśmy instrumentem perkusyjnym? Ok. Jesteście instrumentem dętym. Wiatr z mego wnętrza wydostał się na zewnątrz, wykonując dźwięk jak strąbki. Jesteście też instrumentem strunowym, bo macie tutaj struny, które potrafią wydawać inny dźwięk. Macie trzy instrumenty w sobie. Nie musisz uwielbiać mając talent i grając na gitarze. Niektórzy mówią, że nie umiem uwielbiać Boga tak jak ci liderzy uwielbienia. Nie jestem tak cudowny jak Ewa na scenie. Chcę wam powiedzieć tak. Możesz uwielbiać w samochodzie, w toalecie, karmiąc dziecko. Możesz uwielbiać w szkole. Jesteś wszystkim, co Bóg ci dał, żebyś mógł go uwielbiać na instrumentach, okej? Okay? Opowiedziałbym o tym więcej, ale nie wchodzi w te szczegóły. Naprawdę polecam studium Księgi Ezechiela, żebyście zrozumieli, jak praktycznie stosować uwielbienie w swoim życiu. Mało tego, Lucyfer był, uwaga, odpowiedzialny za, e, za uwielbienie. Za jedną z bardzo ważnych części naszej egzystencji. Uwielbienie. Michał i Gabriel byli odpowiedzialni za słowo i modlitwę. Jest tim Michał, team Lucyfer i team Gabriel. Michał, Lucyfer, Gabriel. Są zawsze trzy timy trzy w kościele. Są ludzie, którzy mają konotację do tego, żeby uwielbiać, są ludzie, którzy mają konotację do tego, żeby modlić się i są ludzie, którzy mają konotacje w Kościele do tego, żeby studiować Słowo. Zawsze są trzy rodzaje ludzi. To jest niesamowita Boża filozofia trzech rzeczy. Ok, nasze nabożeństwa, jeżeli nie składają się z tych trzech filarów, z uwielbienia, modlitwy i słowa, nie przynoszą transformacji ani do twojego życia, ani do życia miasta, ani do życia twojej rodziny, ani do szkoły. Wow. Czy to komuś pomaga? To są bardzo ważne rzeczy. Studium Księgi Ezechiela. Polecam. I psalmy. Jeżeli chodzi o uwielbienie, to zmieniło życie naszego Kościoła. Nasz Kościół ma 3 lata. Chcę wam powiedzieć, że mamy zespół ludzi, którzy się ponawracali 3 lata temu. Zespół niesamowity, słodkich ludzi. Zaczęliśmy od 3 osób. W tym momencie w naszym zespole uwielbienia mamy 20 lat, tylko dlatego, że 20 osób. 20 lat. Pomnożyliśmy to. Mamy 20 osób w naszym zespole uwielbienia utalentowanych ludzi, i mniej utalentowanych ludzi, ale z ogromnym sercem i ogromną pasją, która, którą ćwiczą i rozwijają się. Niekoniecznie wygrywają jakieś konkursy, mają po prostu parcie na to, żeby służyć Bogu i żeby być coraz lepsi w jakości tego, co produkują. Ostatnio nagraliśmy dwa teledyski z naszymi piosenkami, z naszymi tłumaczeniami, które chcemy wypuścić. Ja myślę sobie trzy lata, kiedy pilnujesz uwielbienia w Kościele, jesteś w stanie mieć wpływ na to, co się dzieje w Twoim mieście i w Twoim kraju. Chcę Was zachęcić do tego, że głos Kamiennej Góry, głos każdego lokalnego kościoła w tym regionie nie został jeszcze usłyszany. Chcę, żebyście wiedzieli, że musicie zacząć pracować nad swoją kulturą uwielbienia. To są bardzo ważne rzeczy dla waszej zmiany, dla waszej transformacji. Okej, okay, kościele? A, super. Puk, puk. Jeszcze raz. Puk, puk. Jan. Jaki Jan. Jan Krzcicie A nie wiem, wymyśliłem na poczekaniu tak. Ok. Przed nami dużo pracy. Nie mam nic do picia, ale napiłem się co chciałem. No dzięki Marcin. Będziesz następny. Dobra. Okej, okay, będziemy kontynuować o tym, że Bóg jest tutaj. Bóg jest tutaj, amen? Odwróć się od osoby po prawej i po lewej stronie. Bóg jest tutaj. Bóg Cię nie zostawił. Nawet jeżeli ja Cię zostawię, Bóg Cię nie zostawi. <śmiech> to nie, że żart był. cię <śmiech> nie powtarzać tej ostatniej części, ale dobrze. Okej, okay, będziemy czytać z Księgi Genezy z pierwszego i drugiego rozdziału na zakończenie tego dnia. Kto jest w ogóle pierwszy raz na takiej konferencji? Ręka w górę. Pastor Jacek. Okej, okay, super. Okej, okay, mówiliśmy o Jego obecności. Chciałem Was zapytać, czy myślicie, że Bóg ma jakieś pragnienie dla Waszego życia? Okej, okay, super. Bóg pragnie, żeby miał dzisiaj czekoladę w rękach. Nie, nie wiem, to nie jest Jego pragnienie. Czego Bóg może pragnąć? No, na pewno czegoś pragnie. Skoro jesteśmy stworzeni na Jego podobieństwo, to znaczy, że mamy pragnienia, dobre pragnienia. Ze względu na grzech w naszym życiu mamy złe pragnienia, ale odzwierciedlamy pragnienie, bo pragnienie jest częścią Bożej natury. Okej? Okay? I to, czym dzisiaj zakończymy ten dzień, będzie... Konkretne jak dwa pozostałe, bo temat wymaga od nas bycia konkretnym, bardzo konkretnym, jeśli chodzi o nasze podążanie za Chrystusem. Wierzę, że możecie zmienić swoją przyszłość. Wy musicie uwierzyć w to, że możecie zmienić swoją przyszłość. Pamiętajcie, nie jesteście grzesznikami nawróconymi, jesteście świętymi. I Bóg chce zamanifestować swoją obecność w waszym życiu. Nie dlatego, że się tyracie i staracie i pocicie pracować na to, żeby Bóg był bliżej was, bo On już jest dla was. Przybliżcie się do Boga, a przybliży się do was, pamiętajcie, to nie jest takie trudne. Musimy zmienić naszą postawę, żeby jego obecność się zamanifestowała. Mogłem to powiedzieć w dwóch zdaniach, ale zajęło mi to prawie trzy godziny dzisiaj. Ale mam nadzieję, że jesteśmy w lepszym miejscu. Okej. Okay. Bardzo konkretna rzecz, o której chcę powiedzieć i zakończyć dzisiejszą konferencję i dopełnić też tego, co Marcin dzisiaj mówił. Są dwa rodzaje ludzi. Przystojni i brzydcy. Nie, nie to chciałem mówić. Są dwa rodzaje ludzi. Rudzi i pozostali. Nie, to też... Są dwa są... Są dwa rodzaje ludzi, okay. nie będę już wymyślał, śmieszni i nieśmieszni. E, w ogóle przy, przy okazji, to jest bardzo zabawny kościół. No, tak myślę sobie, pastor Jacek jest zabawny, to musi być zabawny kościół. Nie wiem, czy macie tak samo. Jak ja się nawróciłem, miałem 16 lat, straciłem poczucie humoru, bo poszedłem do kościoła, w którym e, świętość wiązała się z tym, że trzeba się jakoś zachowywać. Nigdy nie widziałem smutniejszych ludzi niż w kościele. Jestem w kościele prawie 20 lat i o mój Boże. Amerykańskie OMG, polskie OMB. OMB. Um. Nie widziałem smutniejszych ludzi niż w Kościele w swoim życiu, naprawdę. Jeżeli chcemy zobaczyć zmianę i radość, do czego ludzie będą chcieli? Do nadziei szli. Będą szli do nadziei i do radości w was. Błagam was, nie traccie swojego poczucia humoru. Życie z Chrystusem polega na tym, że wasz poczucie humoru się wzmoży, a nie zmieni. Jeżeli ktoś przychodzi do smutnego Kościoła, to znaczy, że to nie jest Kościół, który jest konkretny i obfity w radość. Amen? Pastorze. A, po, po trzykroć. Święty, święty, święty. jest pan zastęp. Coś chcesz? Okay. Są dwa rodzaje ludzi. Dobra, już kończę. Konkretni, tacy jak ja. I owijający w bawełnę. Ok? Tacy jak ja czasami. Ja lubię być konkretny i lubię, jak ludzie są konkretni w stosunku do mnie. Okay? Dobrze, Maćku, jesteśmy na ciebie źli. Miałeś przyjechać z żoną, nie przyjechałeś. Tak mi powiedziała Ewa przez telefon. Dzwoniła do mnie trzy tygodnie temu i tak, Maćku, słuchaj, super, że przyjeżdżasz, ale jak przyjeżdżasz bez swojej żony, to trochę słabo. Jesteśmy na ciebie źli. Od razu mi się to spodobało, jesteśmy konkretni. Zero gościnności, zero tam obrabiania się z gościem, tylko po prostu... Słuchaj, Rudy Warszawiaku, słabo zrobiłeś. No dobra, są konkretne osoby. Mam nadzieję, że jesteś konkretną osobą. Ale są też ludzie, którzy uwielbiają owijacz bawełnę. Jeśli jesteś konkretny, to wiesz, że jesteś konkretny. Nie trzeba ci mówić. Jeśli... Owijasz bawełnę, to nie wiesz, że owijasz często w bawełnę i myślisz, że jesteś konkretny, ale tak naprawdę zastanawiam się, czy jestem teraz konkretne. może nie jestem konkretny. Wczoraj byłam, może dzisiaj nie. I To nie tyczy się tylko kobiet, żeby nie być tutaj seksistowskim, to się tyczy też mężczyzn. Ok. Gdzie Bóg jest konkretny? Bo Bóg jest konkretny, jeśli chodzi o wszystko, co stworzył. Jest, nie, Bóg nie owija w bawełnę, Bóg nie ma tak, mmm, może to się stanie. Nie, Bóg powiedział, to się stanie. Widzicie, w Bożej ekonomii działania słowo, które wypowiada się dzieje. To nie ma tak, że... Bóg puszcza słowa na wiatr. Gdybyśmy żyli w zgodzie z Chrystusem, w Jego obecności, kiedy mówilibyśmy słowa, nasze słowa muszą być tak i niech się staną. Amen, niech się tak stanie, a nie być może. No, zastanawiam się. Dlatego w Biblii jest napisane, żeby nie przysięgać, bo to jest kwestia, no, okej, okay, powiem, że zrobię, ale może potem nie zrobię. Czy lepszy jest ten, jak mówi Nowy Testament w Ewangelii, czy lepszy jest ten syn, który mówi, że zrobi, a potem nie zrobi, czy lepszy jest ten, który... Nie zrobi, ale potem zrobi. Oczywiście, że lepszy jest ten, który zrobi. Zawsze. Zawsze lepszy jest ten, który zrobi. Dobrze. Bóg jest konkretny, jeśli chodzi o wszystko, co stworzył. Dla ciebie. Co planuje? Ma konkretny plan i pragnienie, o którym dzisiaj sobie opowiemy. I możemy to pragnienie znaleźć w pierwszej i w drugiej Księdze Genezys. Dotyczy się właśnie planu na przyszłość, twojej zmienionej przyszłości, dotyczy się Bożej obecności w twoim życiu. Chcę zakończyć to, tą prawdą. Bóg stworzył ciebie z siebie samego. Wow. To jest bardzo, bardzo ważne. Skoro ma konkretny plan i chce lepszą przyszłość dla ciebie, skoro wyratował cię swoją świętą krwią, zmartwychwstał dla ciebie, masz dostęp do Jego tronu, możemy żyć w Jego obecności, to znaczy, że jest coś o wiele więcej w tym wszystkim, co Bóg dla ciebie zaplanował, a Bóg stworzył ciebie z siebie samego. Wiem, że znacie dobrze Księgę Genezis, pierwszą mojżeszową, tu się poprawię dla tych, którzy nie wiedzą, nie wiem, czy to jest gramatycznie, ale na pewno jest to teologicznie poprawnie. Teologicznie na pewno jest poprawnie, ale naprawdę nie wiem, czy gramatyka tutaj zadziała, więc bardzo was przepraszam. To jest jedna ze świeższych myśli, którą mam. Kiedy Bóg czegoś chciał na początku, ok? Kiedy stwarzał ziemię i niebo, mówił do tego czegoś, żeby było stworzone z czegoś. To jest bardzo ważne. Kiedy stwarzał ziemię i niebo, nie stworzył ich z nicości, ok? stwarzał jest z czegoś. Na przykład roślinka czy zwierzaczek chciał, żeby to coś było stworzone z tego czegoś. Ale żeby było utrzymywane, karmione, nawadniane w trwały sposób z tego, z czego wyszło. Czyli jeżeli stworzył ziemię i niebo, ok, i wodę, to teraz stworzył w nim stworzenia, ale te stworzenia stworzył w kontekście, to jest bardzo głęboka hebrajska mądrość teraz, stworzył to w kontekście środowiska, w jakim były stworzone, okay? Jeżeli stworzył drzewo, on powiedział drzewo, niech będzie, wyrósł dąb, nie stworzył go w oderwaniu od ziemi i gleby, w której wyrósł, okay? Kiedy stworzył rybkę, nie stworzył jej w powietrzu, tylko stworzył ją w środowisku, w którym stworzył najpierw. Tu mamy? Tak? Idę dalej, świetnie. Jest różnica, bardzo ważna różnica w hebrajskim rozumieniu ze Starego Testamentu, kiedy Bóg coś tworzy, kreuje od podstaw, a robi coś z niczego, okay? Jest coś innego, kiedy Bóg tworzy coś z czegoś, a coś, kiedy Bóg tworzy coś z niczego. Okay? Bóg jest w stanie zrobić coś z niczego, jesteś też w stanie stworzyć coś z czegoś. I są dwa wymiary kreowania. Robienie z czegoś, czyli czynienie, i tworzenie z niczego, czyli kreowanie. Okay? My nie jesteśmy w stanie kreować. Człowiek nie jest w stanie kreować. Okay? Tutaj używam dwóch słów, które gramatycznie dobieram do tego, żebyśmy zapamiętali. Kreowanie należy tylko do Boga. My jesteśmy w stanie czynić, z czegoś, dobra? Nie jesteś w stanie stworzyć mi teraz okna z niczego. <głos> Może ktoś się odważy. <głos> nie? Okay. Jakbyś miał w domu wazę na przykład, jakąś piękną wazę i mówiłbyś, że stworzyłeś to dzieło sztuki, wiemy, że masz na myśli fakt tego, że wziąłeś kupę gliny, ulepiłeś wazę i wsadziłeś ją do pieca, potem ją pomalowałeś, ok? Nikt ci nie mówi i mówi, ale fajna waza, jak to zrobiłeś? A ty mówisz, no, pomyślałem mi. Znaczy są tacy ludzie, którzy tak <śmówią> mówią, ale to trzeba dwa razy się zastanowić, czy chcemy się z nimi zadawać. Bóg, kiedy tworzy, chce, żeby to coś stworzone z czegoś było przez to, z czego zostało stworzone w trwałej symbiozie utrzymywania. Okay? Czyli jeżeli Bóg tworzy rośliny, chce, żeby były w symbiozie z glebą. Jeżeli Bóg stworzył ptaki, chce, żeby były w symbiozie z powietrzem. Jeżeli ryby, w symbiozie z wodą. Bardzo ważna głęboka myśl, która pozwoli nam iść dalej. Studiujcie Pismo dokładnie, studiujcie Pismo dokładnie. To jest jedno z lepszych słów w listach pasterskich. W jedenastym wersecie pierwszej księgi Genezis jest napisane: Bóg rzekł, niechaj ziemia wyda rośliny zielone, okej? Okay? Niechaj ziemia wyda. Nie, że niech powstaną rośliny, Bóg nigdy tego nie powiedział. Niechaj ziemia wyda, czyli najpierw stworzył podstawę, która wydaje coś dalej, Ok? Trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swojego gatunku owoce, w których są nasiona. Ła! Wow. Od razu Bóg stworzył cykl, powielanie. Coś wydaje coś i jeszcze to się będzie powielać i to powielanie będzie następowało w tym samym gruncie. Niesamowite. Niesamowite, naprawdę. I stało się tak. Światło wyszło na jaw, ziemia wydała na jaw to, co ma. Bóg nie mówi, niech będą drzewa. Mówi, niech ziemia wyda drzewa, żeby ziemia mogła utrzymać drzewa i żeby drzewa mogły do niej wrócić. Niesamowite. Jest ten cykl. Wychodzę, żyję, wracam. Hu Ale Bóg jest mądry. Niech ktoś zaklaszcze dla Boga. Dajmy Mu chwałę. Dobra. A teraz Wam wytłumaczę, dlaczego to jest ważne w kontekście tego kazania. Bo niektórzy już zasnęli. To może jeszcze raz zrobimy Jana chciciela. Żartowałem. Zrobiłem Jana Chciciela, żebyście nie zasnęli, dobra? No, bo... Nauczę Was takiego triku kaza... mówienia kazań. Jak już... Sam się nudzisz tym, co mówisz? To lepiej ludzi obudzić. Dobra, dalej mówię. Genezys, pierwszy rozdział, dwudziesty werset. Potem Bóg rzekł, niechaj się zaroją, przepełnią wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią pod sklepieniem nieba. W 24 czwartym wersecie, w pierwszym rozdziale, czytamy. potem Bóg rzekł, niechaj ziemia wyda istoty żywe, różnego rodzaju, bydło zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów. Wow. I stało się tak. Czemu to jest takie ważne? Kiedy Bóg coś czyni, chce, żeby to coś wyszło z tego, było utrzymywane, utwierdzane przez to i wróciło do tego. Jeszcze raz. Kiedy Bóg chciał nas, ok, to jest bardzo ważne. Kiedy Bóg chciał drzewo, przemówił do ziemi. Kiedy Bóg chciał ryby, przemówił do wody. Kiedy Bóg chciał nas, przemówił do samego siebie. Jeszcze raz to wytłumaczę, moi kochani. Bóg nie stworzył cię ze stworzenia. Bóg stworzył cię z siebie samego. Czy rozumiesz, jak bardzo ważne jest bycie w Bożej obecności? Czy rozumiesz, jak ważne jest uwielbienie? Czy chcesz widzieć zmiany w swoim życiu? Czy chcesz widzieć zmienioną przyszłość? Musimy zrozumieć, kim jesteśmy jak cenni jesteśmy dla Boga. Jeśli jesteśmy stworzeni z Boga, to nie jesteśmy stworzeni z ziemi. Ale zaraz, Maćku, chwileczkę, złapiecie cię na czymś. W 26. wersacie tego samego rozdziału czytamy. A wreszcie rzekł Bóg. Uczyńmy człowieka na nasz obraz. Mówiłem, jak on mówi to zawsze pluralis. Mówi... Ojciec, Syn i Duch. Uczyńmy człowieka na nas obraz. Niesamowite. Podobnego nam. Tylko Marcin trochę nie wyszedł. Niech panuje nad rybami morskimi. Nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią. Wow. Pamiętajcie, że jak ktoś robi bydło w PKS-ie, to trzeba nad nim panować. To jest bardzo ważny werset. Nad ziemią, nad wszystkimi zwierzętami. Dlatego kocham koty. Pełzającymi po ziemi. Dlatego urywam im nogi, żeby pełzały. <grywa> no nieważne. Więc sumując. Ok, bardzo ważne. Sorry za ten wstęp, ale zaraz ruszymy. To jest bardzo ważne, żeby to u was usiadło. Czasami słowo musi usiąść. Wiesz jak to jest, jak przyspieszasz coś i coś nie działa. McDonald's po prostu źle siada, bo jest szybki. Ale jak zjesz dobry rosół, który gotował się trzy godziny, o Boże, jak rosół usiądzie. Mm -hmm, wiecie o co chodzi. Dokładnie, dokładnie. To słowo musi usiąść. Więc sumując. Wyszliśmy z Boga. Chce, żebyśmy trwali w nim Bóg, chce, żebyśmy mieli z nim relację, bo skoro z niego wychodzisz, to tak jak drzewo wychodzi z ziemi, okej? Okay? To znaczy, że jeżeli my wyszliśmy z Boga, to do czego jesteśmy stworzeni? Do tego, żeby trwać w Bogu. Więc jak ktoś mówi, że nie ma Boga, to trzeba mu powiedzieć, że Bóg jest. Bo stary, no generalnie trwasz trochę bez niczego, jakby nie masz gruntu. Jak tu nie mam gruntu, mam dom. No, nie o to mi chodzi. To rok Bóg nas stworzył, pochodzimy z niego, mamy trwać w nim. Uwaga, i Bóg też mówi, żebyśmy wrócili do niego. Wow. Nie powstaliśmy przypadkiem z ziemi, żeby komuś nie przeszło do głowy. Jako mężczyzna i kobieta nie wrócimy do tego prochu, z którego wróciliśmy, ale za żebyśmy mieli jasność, okej? Okay? Twoje ciało wyszło z ziemi, ok? Twoje ciało wyszło z ziemi, ma trwać na ziemi, no nie jesteś w stanie chodzić w obłokach, chyba że jesteś Ewą, i wrócić do ziemi, ok? Ale twój duch wyszedł z Boga, ma trwać w Bogu i ma wrócić do Boga. Do tego jesteśmy powołani. Jesteśmy powołani do bycia w obecności z Nim. Dlatego Chrystus przyszedł, wykonał tak ogromną pracę, powiedział, że nasz Duch jest w oderwaniu od Boga. Chrystus przyszedł, znalazł receptę i lekarstwo, pokonał grzech, przywrócił nam życie i chce, żebyśmy trwali w Bogu. Teraz to, co diabeł będzie próbował robić w naszym życiu, będzie próbował zabić uwielbienie, modlitwę i słowo. Trzy filary, okej? Okay? Dlatego Daniel, kiedy się modlił, bardzo ważna rzecz, Daniel, kiedy się modlił, kiedy się, prorok Daniel modlił się i pościł, co się działo? Modlił się i pościł, nie modlił się i pościu, bo po prostu tak wypada, jak niektórzy w kościele myślą, tylko modlił się i pościł, bo to jest zawsze walka. Bo Daniel chciał trwać w Bogu i chciał widzieć działanie Bożej obecności na ziemi w swojej sytuacji, ale co się okazało, jak pościł i modlił, to trwała walka w niebie. Archanioł się tłukł tam ze zwierznością z jakimś księciem, który tam blokował te wszystkie rzeczy. To jest bardzo ważne. Praktyka, w ogóle praktyka duchowa. XXI wiek chrześcijanie nadal nie wiedzą, Musimy to wiedzieć. Nie pościsz, nie modlisz się, nie uwielbiasz, nie czytasz słowa po to, że o, tak wypada, fajnie, będę miał lepszy lifestyle, przyjdę do, do kościoła, wszyscy się spojrzą, będę mądrzejszy. Nie. Chodzi o to, że trwa duchowa walka w twoim życiu. I albo będziesz wracał do Boga, albo będziesz trwał w Bogu, albo diabeł będzie robił wszystko, żeby cię oderwać od Boga. Ostatnio w naszym kościele pojawił się Dawid Kwiatkowski. Pracowałem z nim przez ostatnie dwa lata. Kto zna Dawida, ten wie. Nasz młody, cudowny śpiewak. Teraz wychodzi The Voice of Poland Kids na kanale drugim. Będzie można to oglądać. Dawid jest tam jurorem. Powiem wam, że Dawid przeżył radykalne nawrócenie w swoim życiu, ale wszystko to dzięki Słowu Bożemu. Pilnowałem to, żeby czytał to Słowo. On teraz poleciał na wakacje, wziął ze sobą Biblię, wziął ze sobą książkę Jezus jest. Dawid jest osobą, która jest jednym z przykładów każdego z nas, która powiedziała mi to samo, co mówi mi każda osoba. Macie już co, najtrudniej w życiu jest otworzyć Biblię. To jest bardzo mądre, co powiedziałeś. Nie dość, że śpiewasz, to jeszcze jesteś mądry. Co jest rzadkie na celebrytę. Ale chcę. żartowałem. Ale chcę tylko powiedzieć tak. Najtrudniej na świecie jest trwać w Bogu i w Jego słowie i wrócić do Boga. Wyszliśmy z niego, ale nie tak łatwo jest do niego wracać. Mamy challenge. Uwielbiamy ciężką pracę. Teraz będziemy wiedzieć, jak to robić. Jedziemy dalej. Nie powstałeś przypadkiem. Twoje ciało jest utrzymywane przez ziemię, to wiesz, bo powstaliśmy z ziemi. Okay? Dlatego utrzymujemy się z ziemi, dlatego nie możesz jeść tylko słowa, nie samym, nie samym chlebem człowiek żyje, żyje każdym słowem, które wychodzi, ale nasze ciało może pościć jakiś określony czas, a potem musisz wrócić do tego, co wyszło z ziemi, bo twoje ciało wyszło z ziemi. Czy rozumiecie to, jak Bóg to stworzył? Generalnie jest tak. Twoje ciało jest utrzymywane przez ziemię, przez warzywa, przez owoce, przez lody, przez kawę, przez kebab i wróci do ziemi. Okay, ale twój duch nie musi wracać do ziemi, to jest bardzo ważne. Krowa je trawę, tak sobie myślałem ostatnio, krowa je trawę, krowa daje mleko, lody są z mleka. Lody są zdrowe, bo są z mleka, bo są z krowy, a krowa je trawę. Kiedy sobie tak. Kiedy myślę o lodach, to myślę sobie, lody to jest po prostu przetworzona sałata. <grytanie> zacząłem, się, zacząłem się modlić ostatnio ogrycana. Myślę sobie, Boże, jak grycan się nawróci, każdy będzie miał lody. Mm. Dobra, co się stanie, kolejna zagadka, bardzo ważna w tym słowie. Przepraszam, że taka, to jest wstęp, przez następne trzy godziny będziemy jeszcze o tym mówić. Co się stanie, gdy roślina, na przykład chwast, okay? wyobraźcie sobie chwasta, na przykład mlecz, <śmiech> powie do ziemi, wyobraźcie sobie taką sytuację, jestem mleczem, żółta góra, patrzę się na ziemię i mówię, w sensie, korona, patrzę się na ziemię i mówię tak, słuchaj, ziemia, ja się stąd urywam. Taki żart. Rozumiecie, chwast, ziemia, urywam się, wyrwać chwasta. Fajnie, że macie poczucie humoru. I mówi, ja się urywam, dam radę samemu. No to ziemia się puka w głowę, jeśli ziemia ma głowę. Ziemia się puka w głowę i mówi, chwast, nie dasz rady. Przecież wyszedłeś ze mnie, żebyś mógł żyć i funkcjonować normalnie, no musisz trwać we mnie. A mówi, nie, nie, nie, ja sobie dam radę. To jest tak, jak człowiek powiedział do Boga, ja się urywam stąd. Okej? Okay? Za każdym razem, kiedy grzeszysz, za każdym razem, kiedy jesteśmy okłamywani, za każdym razem, kiedy nie pamiętamy, skąd pochodzimy, do kogo mamy wrócić, mamy praktycznie urwać się z ziemi, która nas otrzymuje, czyli z Boga, z Bożej obecności. A Bóg powiedział, w momencie, jak to zrobisz, umrzesz. Najprostsza rzecz, powiedział do Adama, słuchaj, zjedz stąd owoc, wyrwiesz się z ziemi, Jednym słowem, umrzesz, upraszczając. I teraz tak, ich ciała nie umarły. Bardzo ważna rzecz. Teraz tak, a dlaczego Adam nie umarł, skoro się urwał z Edenu? No, bo ich ciała nie umarły, bo były utrzymywane przez ziemię. Adam się nie urwał z ziemi. Ich duch umarł, bo urwali się z Boga. Żona pisze. Oczywiście, przepraszam, żona mnie kocha. Nie będę przepraszał za miłość. <głos> Czy rozumiecie, rozumiecie tą bardzo ważną rzecz, jak będziecie tłumaczyć innym? I samemu sobie ich ciało nie umiera. Twoje ciało nie umrze. Możesz żyć z dala od Boga i być po prostu super fit. Jeść łatki i ćwiczyć. Twój duch będzie umierał. Adam i Ewa nie umarli fizycznie. Umarli duchowo. I wielu z nas jest dzisiaj w takim stanie. Umieramy duchowo. Mamy agonię duchową. Im oddalasz się od Boga częściej, tym jest większa szansa, że szybciej duchowo umrzesz. Za każdym razem jednak Bóg jest w stanie cię ożywić. Zawsze jest szansa, jego łaska jest nieskończona. Jego łaska jest od nowa taka sama każdego poranka. Uwielbiam Biblię. Musicie wiedzieć więcej na temat Biblii niż wiecie na temat Pokemonów albo Świeżaków. Nie wiem, co u was dzisiaj jest popularne. Świeżaki. ta Żotkiewka. Nasze fizyczne życie się skróciło i dlatego żyjemy krócej. Ale umarliśmy duchowo, od razu, Adam i Ewa. W Efezjan, w drugim rozdziale, w pierwszym wersecie jest napisane tak. Kiedyś byliśmy duchowo martwi, okej? Okay? To jest ten stan, który przychodzimy w końcu do środka kazania. To jest ten stan, który niestety zrobił Anam, Zewą nam. Że byliśmy urodzeni z Boga, ale wyrwaliśmy się z Boga, więc byliśmy duchowo martwi. I teraz apostoł Paweł kontynuuje tłumacząc Efezjanom lub Kościołowi w Kamiennej Górze, Głubczycach i innych miasteczkach. Kiedyś byliście duchowo martwi, moi drodzy, okej? Okay? Teraz już rozumiecie, dlaczego byliście duchowo martwi. Zrozumieliście ten wstęp? Super, bardzo się cieszę. I bardzo lubię tłumaczyć takie rzeczy, to jest fascynujące. Moja żona tylko mnie nie słucha wtedy, ale ona już jest zbawiona. To tam. Kiedyś byliście duchowo martwi, pogrążeni w grzechach i przestępstwach. Jestem największym przestępcą. Powiedz osobie, która siedzi po twojej lewej albo prawej, jesteś przestępcą. <śla> Żyliście jak cały ten świat... Żyliście jak cały ten świat, posłuszny swojemu duchowi władcy, panującemu nad siłami zła, który obecnie działa przez zbuntowanych ludzi. Kiedyś my wszyscy, tak jak oni, byliśmy podporządkowani pragnieniom naszego ciała i zmysłom przyjemności. Dlatego podobnie jak wszyscy inni ludzie, czekał nas Boży Sąd. To jest Efezjan, drugi rozdział od pierwszego wersetu. Ale Bóg, uwaga, uwaga, to jest jeden z moich ulubionych gramatycznych zwrotów w Nowym Testamencie, ale Bóg. Ten sam zwrot jest użyty również w Jana 3,16, nie albowiem, tak Bóg umiłował świat, tylko jest napisane dokładnie ta sama forma gramatyczna, którą używał apostoł Paweł. Ale Bóg, jest to samo napisane w Jana 3,16, ale Bóg tak bardzo umiłował świat, tak bardzo pokochał ciebie i mnie, że posłał swojego syna, jedynego jakiego miał, znacie ten werset? Tutaj robię parafrazy i wszyscy się zgubili. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego da, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. O Jezus, u -u, Jezus, u -u, Jezus. Ok. <ścoughs> Powstrzymam tą falę uwielbienia. U -u. <ścoughs> Muszę omijać wasze głosy jak naboje w Matrixie. Ok. Albowiem tak Bóg umiłował świat. Rozumiecie? To jest ten sam zwrot. Ale Bóg, bo Bóg zawsze ma ale. Niezależnie od tego, gdzie jesteś w swoim życiu, jakikolwiek grzech, jakiekolwiek zwątpienia, jakakolwiek depresja, jakikolwiek cień szansy na przeżycie, jakikolwiek cień szansę na naprajak, bardzo jesteś zakopany w swoich grzechach, ale Bóg zawsze przychodzi z interwencją. Chcę wam powiedzieć, że każde słowo w Biblii jest proroctwem dla ciebie. Słowo jest z ponad czasu, tak jak powiedziałem na początku. Nie może być tak, że słowo nie będzie działać w żadnej sytuacji. No to słowo dla mnie nie działa. No nie wiem, ktoś nie trafia do mnie, ten drugi list do Efezjan. Jaki drugi list do Efezjan? Na pewno czytamy tą samą Biblię. Ludzie czasami mówią różne rzeczy, ale tak naprawdę, jeżeli ktoś nie czyta słowa, to jak słowo może działać w twoim życiu? Come on, bądźmy szczerzy. Co ja tutaj ci mogę teraz powiedzieć, jak ty sam nie zajrzysz do słowa i nie będziesz widział wzrostu? Co ja ci mogę mówić, jak ty sam nie zaczniesz uwielbiać i Boże obecność nie przyjdzie do twojego życia? Jestem w stanie was zachęcić, ale nie jestem w stanie prowadzić was za rękę. Żaden pastor nie jest. Tylko wy jesteście w stanie przyjść bliżej do Boga. Ale Bóg, który jest Bogiem pełnym miłości, amen, tak bardzo nas pokochał, amen, że chociaż byliśmy duchowo martwi, widzicie ten sam rytm w Jana 3,16, chociaż byliśmy duchowo martwi, pogrążeni w grzechach, razem z Chrystusem przywrócił nas do życia. W ten sposób, wow, dzięki swojej łasce uratował także was. Przywrócił cię do życia. Jesteś święty, twoja przyszłość może być zmieniona, mamy trwać w Bożej obecności, przywrócił cię do życia. Przywrócił cię do życia. Przywrócił cię do siebie, podłączył cię z powrotem do Boga, z którego odszedłeś. To nie ma tak, że jak masz zły dzień, to jesteś odłączony od Boga. To tak jak ręka. Czasami macha, uwielbia Boga, a czasami jak poleże za długo i śpię na nie, to jest zdrętwiała. Myślę sobie, Boże, moja ręka ma zły dzień. Ale nadal jest podłączona do ciała. No nie jest tak, że ktoś mi wyrwał rękę. Cały czas ręka jest włączona w Chrystusa. Tak samo ty cały czas jesteś włączony w Chrystusa, tylko musisz skumać, że czasami twoja postawa, a może źle leżałeś. <śle> źle leżałeś ze słowem, z modlitwą i z uwielbieniem w swoim życiu. I zdrętwiałeś ten obraz do Ciebie nie trafi, to nie wiem co. Ja 10 10.10. Kochacie Słowo Boże? Ja kocham. Każde, każde kazanie musi mieć dużo słowa. Jak nie ma słowa, to okant tyłka podłóz. Dobra, idziemy dalej. Złodziej przychodzi, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, mówi Chrystus, aby owce miały życie i to życie w obfitości. Byliśmy martwi, zanim Jezus przyszedł w każdym aspekcie. Byliśmy martwi w każdym aspekcie. Druga bardzo ważna rzecz. Bóg uczynił mnie takim, jak On sam. Nie dość, że stworzył Ciebie z siebie, to uczynił Cię takim, jak On jest. Czytam dalej. Bóg uczynił kogoś, jak On sam. Zaczął od Adama. Adam był odzwierciedleniem Bożej natury. Okay? I to wszystko, co czytamy, dzieje się przed upadkiem. Kiedy Bóg stworzył Adama na swoje podobieństwo, to jest zanim Adam upadł. Więc nie można powiedzieć, że Adam po upadku był jak Bóg, bo nie był, bo był odłączony od niego duchowo. Chwast się wyrwał, tak? Dobra. Adam... Nie miał żadnych złych myśli, musimy sobie to spróbować wyobrazić, bo to jest bardzo trudne. Nie miał żadnych złych myśli, nieczystych myśli. Był dokładną repliką Boga. Miał takie same pragnienia jak Bóg. Widzicie, czego pragnął Bóg, pragnął Adam. Czego pragnie Bóg dla twojego życia? Czego pragnie Bóg dla twojej rodziny? Czego pragnie Bóg dla twojego miasta? To, czego pragnie Bóg, powinniśmy my pragnąć. Kiedy stajemy się bardziej jak Chrystus, my sami w sobie stajemy się mniejsi, On staje się większy, i wtedy rozumiemy więcej serca Boga. Jeżeli pragnieniem Boga jest zawsze ratowanie innych ludzi, tak jak z Mojżeszem, kiedy zobaczył płonący krzew. Mój lud cierpi, Mojżeszu idź. Mój lud cierpi, idź Adamie, idź Tymoteuszu, idź Kamilo, idź Ewo, idź Oliwio. Mój lud cierpi, jakie jest moje pragnienie? Moje pragnienie jest takie, żebyś nie był w tym samym miejscu, ale żebyś zaczął rozumieć, gdzie Cię Bóg postawił. Nie jesteście kościołem jutra. Nie masz się obudzić za 10 lat i stwierdzić, że jestem gotowy. Tak jak mi niektórzy mówią, pastorze, nie jestem gotowy na chrzest. Ja chrzczę ludzi spontanicznie. Wytłumaczę wam, jak to robię, oprócz tego, że leję ich wodą. Każdy chrzest jest dla mnie momentem, każda niedziela jest naszą niedzielą ewangelizacyjną. Nie tracimy czasu w naszym kościele. Każda niedziela jest miejscem, gdzie robimy wyzwanie ewangelizacyjne. Czy to jest kazanie... Czy to jest nauczanie, czy to jest kazanie ewangelizacyjne? O Jezusie, cokolwiek robimy, zawsze Chrystus jest w centrum naszego uwierzenia, Chrystus jest w centrum naszego słowa, bo on jest centrum naszego życia. Każde kazanie jest szansą do tego, żeby ktoś mógł przyjść do Boga. Ale chcę Wam zwrócić jeszcze jedną uwagę: każdy chrzest dla nas jest szansą tego, żeby ktoś mógł się ochrzcić i wyznać swoich grzech. Myślicie, że to było tak, że ci ludzie, których Jan, chrzciciel, chrzci, oni się zapisywali na jakieś kursy? Pamiętajcie, ludzie w Biblii nie wiedzieli, co są w Biblii to jedno. A drugie, jak się chcili, to oni się nie zapisywali na kurs. Zapisz się na kurs z Jezusem. Jezus ci opowie o Królestwie Bożym, a ty masz się nawrócić, zrozumiesz to wszystkie ten i przyjdziesz się chcić. Nie, ludzie się chcieli po prostu na odpuszczenie grzechów. Ktoś wiedział, że jestem grzeszny, chce się ochcić. My robimy tak: przygotowujemy klapki, mamy t-shirty, mamy suszarki, mamy prostownice, mamy lokówki, mamy zestawy makijażowe dla kobiet. Mamy piżamki, jak ktoś potrzebuje, mamy szlafroczki. I robimy tak. Mamy chrzest, chci się nam siedem osób. A ja w międzyczasie mówię, a kto chciałby się jeszcze na? Odpuszczenie grzechów, bo Królestwo Boże się przybliża. I ludzie, cisza. Dajem dalej, mówię, opowiadam im, Słowo Boże zaczyna pracować. Ludzie się chrzczą i nagle ludzie, ja. I wychodzi nam Basia, wychodzi nam Heniek, wychodzi nam Marian. I chcimy ich tu na miejscu. że nie ma co czekać. Bóg cię kocha tu i teraz. Nie kocha cię za miesiąc, jak będziesz gotowy. Nigdy nie będziesz gotowy na Bożą miłość Jo? Nie ma czasu na to. Nie ma czasu na ceregielę. Bóg uczynił cię jak On. On był odbiciem lustrzanym i miał odbicie lustrzane. Pragnienia odbijały pragnienia Boga. Genesis 2.20. I tak mężczyzna dawał nazwy wszelkiemu bydłu ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc, kompan, odpowiedni dla mężczyzny. Adam szukał i szukał i nie mógł znaleźć żadnego kompana. Krowa? Nie. Hipopotam? Nie. Dlaczego Biblia nam to pokazuje? Dlaczego Biblia nam mówi o tym, że Adamowi było ciężko? Zastanawialiście się kiedyś na tym, jak ja czytam Biblię, to mam także. dlaczego to jest tutaj? Skoro cała Biblia jest natchniona, każde słowo jest pożyteczne, to chcę wiedzieć, dlaczego ten fragment, dlaczego to imię w takim kontekście jest tutaj. Często kopię i nie mogę się dokopać, nie znajdę pewnie wszystkich odpowiedzi, ale kto gdzie mi się uda znaleźć odpowiedź, buduje moje życie. Nigdy się nie poddawajcie. Zawsze kopcie głębiej w Biblii. Biblia ma zawsze jakiś cel w tym, co nam pokazuje, nawet jeżeli to coś się wydaje totalnie abstrakcyjne. No więc po czasie poszukiwania i nazywania wszystkich zwierząt i stworzeń Adam nie znalazł kompana. To trochę jakby... Bóg pokazał Adamowi, żeby zobaczył, czy coś mi się podoba, tak mi się wydawało. Więc Adam tak, jak to? No dobra, no to idę. No więc Adam chodzi, chodzi po tym Edenie. I tak myśli sobie, mm, no dobra, to on się tak nazywa, no nosorożec, dobra, tam Bóg go poprawił, tak jak wcześniej mówiłem, i oglądał dalej. tak myślę, o, hipopotam, ładna, duże usta, krągłe ciałko, ale nie wiem, czy to dobry kompan dla mnie, to jest... Jednak nie moje pragnienie, bo Adam miał zdrowe pragnienia. Nie patrzę się na zwierzę i sobie ładny hipopotam. Jeżeli podoba ci się hipopotam w tym miejscu, będziemy się modlić o uwolnienie po tym nabożeństwie. A wtedy w nocy Adam śpi, to jest najlepsze. Bóg bardzo dużo rzeczy robi w nocy, wiesz? Jak się dzień kończy i jest fatalny, to idź spać. Bo jeżeli Bóg stworzył coś niesamowitego w nocy, kiedy Adam spał, to znaczy, że może zrobić coś niesamowitego w tobie i dla ciebie, kiedy ty śpisz. Sami nie ma sensu się stresować, nie martwcie się o jutro. Pójdź spać, zaufaj Bogu. Jego łaska jest świeża każdego poranka. Najlepsza lekcja, jaką otrzymałem. Okej, okay, Adam śpi, Bóg tworzy Ewę z Adama. Proste, dla Boga. Um, Adam został stworzony z Boga, i Adam budzi się rano i widzi Ewę i mówi: Wow!. No czy ja też bym powiedział: Wow! Pierwszy raz w historii prawdopodobnie padają słowa: dzięki Jezu. To jest ten moment kluczowy. No, on jeszcze nie wiedział, ale już: uuu, dzięki Jezu! Nie wiem, Jacku strasznie jakieś poczucie humoru siadło. No więc Adam i Ewa w ten sposób obydwoje wyszli z Boga, żeby mi ktoś nie powiedział, no Adam został stworzony z Boga, a Ewa ze mnie. Nie, nie, nie, nie. Jeśli Adam jest stworzony z Boga, wszystko co wychodzi za Adama też jest stworzone z Boga. Yo! Każde dziecko, które wydajemy jest stworzone z Boga. Stąd rasizm jest tak okrutnym grzechem. Naprawdę. Stąd podział na klasy społeczne jest tak okrutnym grzechem. Wszystko co szatan robi przez lata, to próbuje nas zdefiniować i podzielić. Pokazać, że ci są bliżej Boga, ci są dalsi. Religia? Najgorsze dziadostwo. Jak Bóg wiedział, że jedyna rzecz jest satysfakcjonująca dla pragnienia serca Adama, to wiedział, że to będzie żona, ok? Kompan. kobieta u jego boku, przyjaciel. Na no bank się nad tym zastanawialiście, w to mocno wierzę. Dlaczego Bóg nie stworzył Adamowi piłki albo pilota do telewizora? Po pierwsze zastanawiam się, jakie byłyby kanały wtedy. Nie wiem, Hippopotam TV. Wiesz, Adam po nocy kocham hipopotam. taki <śmiech> uh! nie, nie, nie, discovery, Eden, nie wiem. National Eden grafik. nie wiem, nie wiem, wymyślam. Bóg wiedział, że Adam chce żonę, ok? Bóg wiedział, że Adam chce żonę, bardzo ważna rzecz, Bóg miał takie samo pragnienie. To, jakie masz pragnienie, jest takim samym pragnieniem, jakie ma Bóg dla ciebie. Więc nie myśl sobie, że jeżeli masz pragnienia, które mają rozwijać cię w życiu, są dobre dla ciebie, mają przynieść pokój do twojego życia, nie są pragnieniami Boga. To jest kluczowa rzecz. Nie jesteś w stanie funkcjonować bez pragnienia Boga dla swojego życia. Bóg wie, jakie masz pragnienia, bo On rozumie twoje dobre pragnienia. Rozumie też złe pragnienia, ale On już pokonał i zrobił wszystko swoimi złymi pragnieniami, żebyś mógł je zwalczyć, żebyś mógł się skupić na swoich dobrych pragnieniach. Wow. Twoje zdrowe, czyste, odkupione pragnienia są Bożymi pragnieniami. To wszystko działo się przed upadkiem. Pamiętajcie. Zanim szatan zniszczył dziedzictwo człowieka na długi okres czasu, dopóki nie przyszedł Jezus, nasz ratownik i nie uratował całej sytuacji. Wiecie, że Bóg mógł stworzyć roboty, ale tego nie zrobił. Stworzył nas. na swoje podobieństwo z czystymi pragnieniami. Z pragnieniami, które On sam ma w sercu. Stworzył nas z czystym pragnieniem kochania Jego i innych. Nie z musu, ale z własnej woli. Chce Cię kochać. I nie zmusza Cię do tego, żebyś Ty Go kochał. Proszę zespół. Bóg stworzył Ciebie, żebyś Go kochał. OK? To jest pragnienie Jego serca. Bóg stworzył Ciebie, żebyś Go kochał. Bóg stworzył nas z pragnieniem życia w Jego namacalnej obecności, zamanifestowanej obecności. Bóg stworzył nas z pragnieniem uwielbienia i stworzył nas do uwielbienia. I może nigdy nie myślałem się o tym w ten sposób, ale uwielbienie to śpiewanie chwały. Uwielbienie jest po, prostu, jest po prostu wyrazem miłości. Uwielbienie nie jest niczym innym jak wyrazem miłości. Skoro Bóg stworzył nas do miłości, dał nam uwielbienie jako wyraz miłości. Naszą modlitwą, Każdego dnia powinno być to. Dziękuję, że posłałeś swojego syna. Dziękuję, że poświęciłeś siebie dla mnie, że umarłeś. To tak jak mąż, który kocha swoją żonę, jak przyjaciel do przyjaciela. Miłość jest jego głównym pragnieniem dla nas, jest motorem naszego działania. Żadne miasto nie jest w stanie być uratowane, jeżeli nie mamy miłości. Gdyby mąż jeszcze nie miał miłości, nie uratowałby Izraeli. Gdyby Bóg nie pokazał mu, jak bardzo kocha swój lud, za każdym razem, kiedy zwracamy się do Boga, On zwraca się do Ciebie. Za każdym razem, kiedy dajesz Bogu, On daje Tobie. To jest Jego suwerenna, święta, nieskończona w miłości natura. Kiedy przychodzisz do Boga, Bóg nie jest w stanie nie przyjść do Ciebie. Zbliżasz się do Boga, Bóg zbliża się do Ciebie. Mogłem to sobie wymyślić, ale to jest Słowie Boże. To nie jest propaganda popkulturowej Ewangelii, to jest Słowo Boże, które nas zmienia. To, co nas uwalnia i to, co nas zabija, i to, co zabiera obfite życie, które Chrystus ma dla Ciebie, to jest religia i strach przed tym, że jak przyjdziesz do Boga, to Bóg Cię odrzuci. Po pierwsze, Bóg się nie gniewa. Po drugie, Bóg chce, żebyś przyszedł do Niego. Bóg chce, żeby całe miasta do Niego przychodziły. Nie wiem, czy wiecie, ale nie wiem, czy widzieliście kiedyś ten system. Jeżeli pochodzimy z Edenu, to progres człowieka, i nigdy nie przepraszamy za progres, progres jest naturalną częścią tego, czego Bóg nas powołał. Progres człowieka jest taki, człowiek wyszedł z ogrodu, który był dziki, zaczął na początku funkcjonować w naturze, cywilizacja rozwijała się tam, gdzie Bóg ją powołał, powołał nas do rolnictwa, rolnictwo ewoluowało i wielki koniec ludzkości skończy się w miastach. Dlatego, że skończymy wszyscy w jednym, wielkim, odkupionym, świętym Jeruzalem. Od Edenu do miasta. Bóg chce, żeby nasze miasta, nasze wsie, nasze ogrody były zbawione. Cały ten progres. Nie możemy myśleć sobie, że jesteście powołani do tego, żeby tylko chodzić w Bożej obecności po nic. Jego pragnieniem jest miłość Jego do Ciebie i to, żebyś Ty mógł kochać innych, tak jak On kocha Ciebie. Wyrazem miłości jest uwielbienie. Stworzył Cię na swoje podobieństwo. Był z nami w ogrodzie. Umarł za nas leczy nas, ratuje nas, chce z nami spędzić wieczność. Największym pragnieniem Boga jesteś Ty. Największym pragnieniem Boga jesteś Ty. Skoro z Niego wyszedłeś, to znaczy, że bardzo Cię pragnie. I bardzo chcę, żebyś do Niego wrócił. Nie wiem, gdzie jesteś dzisiaj, ale Bóg chce, żebyś do Niego wrócił. To jest, uwaga, teraz Wam powiem coś, co jest... Siedziałem nad tym parę miesięcy, aż w końcu zrozumiałem ten rytm w Podzielę się dzisiaj z Wami tym rytmem, żebyście mogli żyć tym rytmem na nowo, żebyście sobie przypomnieli ten rytm. To jest najczęściej powtarzana fraza, nie werset. Fraza, zdanie w Biblii, w tym samym kontekście. Różna konotacja gramatyczna, to samo znaczenie. Różny kontekst historyczny, to samo znaczenie. To jest Słowo Boże. Jest bardzo ważne, skoro Bóg je powtarza. Skoro matka powtarza swojemu dziecku, że je kocha. Skoro ojciec do córki powinien mówić, jesteś piękna, jesteś zdolna, jesteś moją księżniczką. Będzie powtarzał najważniejsze frazy. Tak samo Bóg w swoim Słowie powtarza dla nas najważniejszą frazę. Jesteście gotowi? Super. To jest Bożym pragnieniem. Eksodus, druga księga, mojżeszowa 6, VI rozdział 7, werset: Będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. OK. Czwarta mojżeszowa 26, 12: Będę pomiędzy wami, moja obecność namacalna będzie pomiędzy wami, a wy będziecie moimi ludźmi. Jeremiasza 7, 23: Słuchajcie mojego głosu, ja będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Jeremiasza 1, 11,4 Bądźcie moimi ludźmi, a ja będę waszym Bogiem. Bądźcie moim ludem, a ja będę z wami. Bądźcie mi posłuszni, a ja będę z wami. Uwielbiajcie mnie i kochajcie mnie, bo to jest największy wyraz tego, co może się stać w twoim życiu, a ja będę z wami. Jeremiasza 24,7 Dam im serce do kochania mnie. Oni będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. Pomijam sześć wersetów, które mówią po samą frazę w Jeremiasza. Przechodzimy do Ezechiela 11, 20 i 14,11 żeby Izrael nie odszedł ode mnie. Żeby przestali szukać innych bogów i zaczęli mieszkać w miejscach, w których grzeszą. Niech wrócą do mnie, a ja będę ich Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Zachariasza 13:9. Nie skończę czytać. Słowo Boże musi was zmienić dzisiaj. Zawołaj do mnie po imieniu, a ja odpowiem. To jest mój lud, a ja jestem ich Bogiem. I każdy z nich powie, Pan jest moim Bogiem. 2 Koryntian 6:16. Zamieszkam wśród nich i będę wśród nich chodził. Będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Zobaczcie, co się dzieje. Bóg przywraca swoją obietnicę sprzed Edenu, przed upadkiem. Chce zamanifestować swoją obecność. Hebrajczyków 80. To są moi ludzie, a ja będę ich Bogiem. Objawienie 21, 2 i 3. Alfa i mojego, od początku do końca. Od pierwszej księgi mojżeszowej do ostatniej księgi Biblii. Będę mieszkał z nimi i będą jego ludźmi, a on będzie ich Bogiem. Wstańcie, kościele. Rozumiecie to? Rozumiecie głębię tego objawienia dzisiaj? Bóg chce być waszym Bogiem i chce, żebyście byli Jego ludźmi. Czy możecie, zanim zaczniemy śpiewać, zanim oddacie chwałę Bogu za to, kim jest, zanim będziemy mieć czas uwielbienia, modlitwy, pastor Jacek, Marcin, ja będziemy chcieli się o was modlić, jeżeli są jakieś rzeczy, które wymagają modlitwy, które sprawiają, że nie czujesz się jakiego człowiek, ale bardzo chcesz przyjść do swojego Boga. Chcę, żebyście sobie wyobrażyli jeszcze jeden obraz. Mówię dzisiaj do kilku osób, które pierwszy raz będą to słyszeć. Mówię dzisiaj do kilku osób, które jeszcze nie skonfrontowały swojego życia albo dawno nie skonfrontowały swojego życia z Bogiem. Wyobraźmy sobie Adama. Adama, o którym mówimy przez cały dzisiejszy dzień. Wyobraźcie sobie, że nie było go z Ewą, kiedy ona zjadła owoc. Adam po prostu był w drugiej części ogrodu, okej? Okay? Wiecie, co musiał Bóg zrobić? Skoro Ewa zerwała owoc i umarła duchowo. A Adam tego nie widział. Wiecie, co musiał zrobić? Musiał przyjść do Adama i powiedzieć tak bardzo mi przykro, synu, ale Twoja narzeczona umiera. Tak bardzo mi przykro, synu, ale Twoja narzeczona umiera. A teraz chcę powiedzieć, ta historia zdarzyła się naprawdę, tylko nie z Adamem i ze mną. Zdarzyła się z Chrystusem i z Wami jako Kościołem. Ta konwersacja była pomiędzy ojcem a synem. Synu, muszę Ci powiedzieć, że Twoja ukochana i obiecana żona umiera, bo zgrzeszyła Twój Kościół. I możemy zobaczyć Jezusa, który pochyla swoją głowę i mówi Ojcze, nie chcę, żeby ona umarła. Żaden narzeczony, żaden mąż. Nie chciałbym, żeby moja żona umarła. Nikt nie chce, żeby ktoś umarł. Szczególnie, jeśli to jest Twoja żona. Szczególnie, jeśli to jest Twój mąż. Jezus mówi, nie chcę, żeby ona umarła. A komu mu mówi, Synu, ktoś musi umrzeć. Wyobrażam sobie tą scenę hipotetyczną, ale ktokolwiek wie, co się działo w tej dialogu między synem a ojcem. Jezus podnosi swoją głowę i mówi tak. Jeśli ktoś musi umrzeć, wierzę, że Jezus tak bardzo nas kochał i tak bardzo cierpiał, że ociera swoje łzy i mówi, niech to będę ja. Ja umrę, żeby moja narzeczona mogła żyć. Bo ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Widzisz, Bóg bardzo cię kocha. Bardzo jest twoim Alfą i Omegą, jest pierwszym i ostatnim. Kocha nie tylko ciebie, kocha całą twoją rodzinę kocha Twoją szkołę, kocha Twoją klasę, kocha Twoje miejsce pracy, kocha Twoje miasto, niezależnie skąd pochodzisz, kocha Twój kościół. Jeżeli nie będziemy wchodzić w Bożą obecność, jeżeli nasza postawa będzie na no nie, nie, nie jest w stanie zmienić mojej przyszłości, zabijamy dzieło, które Chrystus dla nas zdobył. Robimy to w każdy weekend. Ale nie chcę, żebyś myślał sobie, że to jest Twoja rutyna w podążaniu za Bogiem za Jezusem. Przypomnij sobie, jak bardzo Jezus chce żyć z Tobą. Jak bardzo Jezus chce się z Tobą ożenić. To jest dobra nowina. Jego pragnienie dla Ciebie i dla mnie. Tak jak teraz stoimy, w takich momentach modlimy się o to, żeby Duch Święty pokazał nam prawdę. Duch Święty jest dla Ciebie. Jest Twoim doradcą, jest Twoim pocieszycielem, jest Twoim adwokatem, jest z nami. Jego obecność jest tutaj. Doświadczaliśmy tego w uwielbieniu, doświadczamy tego w modlitwie i chcę, żebyście wiedzieli, że Bóg jest z Wami teraz. Pierwsze pytanie jest takie. Proście Ducha Świętego, żeby pokazał Wam, gdzie przestaliście uwielbiać Boga w swoim życiu. Bo jest... Pagnieniem Bożego serca to i nadzieją Bożego serca dla Ciebie jest to, że Bóg chce przywrócić Cię do miejsca uwielbienia. Co zabiera Twój czas? Co zabiera Twoje myśli dzisiaj? Bo może jest Alfą, ale już dawno przestał być omega. Bo może był początkiem, ale już dawno przestał być końcem. A drugie moje pytanie jest takie. Chrystus Cię bardzo kocha. Bóg chce być Twoim Bogiem i chce, żebyś był Jego ludem. I teraz, kiedy zespół gra i będzie śpiewał, mam do Was pytanie w tej atmosferze, kiedy tutaj jesteśmy. Tak jak ja podnoszę swoją rękę, mam do Ciebie prośbę, chcę, żebyś też podniósł, podniosła swoją rękę. Jeśli chcesz przyjść dzisiaj do Chrystusa, bo dawno u Niego nie byłeś, może straciłeś tą relację, może nie czułeś dawno Bożej obecności, może nigdy nie miałeś tej relacji z Chrystusem, który umarł za Ciebie jak za swoją najcenniejszą narzeczoną, bo jesteś dla Niego cenny. On jest Twoim Bogiem, Ty jesteś Jego ludem. Czy mogę Cię prosić o to, podjęciu tej decyzji, że chcesz wrócić do Niego, żebyś podniósł, podniosła swoją rękę na chwilę, żebyśmy mogli się o Ciebie świadomie modlić. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki bardzo. Dzięki. Dzięki. Wow. Dziękuję Wam bardzo za to. Okej. Okay. Okej, okay, zaśpiewamy tę piosenkę, Nie są mi tą pięść. Chciałem, żebyście uwielbiali. Poprosili Ducha Świętego o to, co Wam powiedziałem. A potem będziemy dalej się modlić.